Jak to zrozumiałam, to tak po prostu we, wewnątrz mnie było mi przykro, i ja takich nieprawidłowych rzeczy robiłam. Wiecie, w nieprawidłowy sposób podchodziłam do mojego męża. I teraz tak, nie chodzi o doskonałość. Ja dalej upadam. To nie chodzi o doskonałość. Chodzi o to, żeby chwycić zasadę. Jaka jest zasada, tak? dać, żeby ta zasada zaczęła panować w twoim życiu. Ona musi zacząć panować w twoim życiu. To twój mąż w domu jest samceń. Nie znaczy, że ty nie masz nic do powiedzenia. Ale bądź mądra. Biblia mówi, że jeśli brak komuś mądrości, niech przyjdzie bo tą mądrość, Bóg hojnie obdarza. To dobry Bóg on ci garściami będzie dawał. On chce, żeby dla was było dobrze. Więc jeśli ty do niego przyjdziesz i powiesz, że chcesz tej mądrości, to on ci ją da. To on ci ją da. Ale jeśli ty nie przychodzisz, tak? Nie, nie, nie źle się modlicie na przykład, nie, nie, nie macie, go nie prosicie, tak? Nie macie, bo nie prosicie. Nie prosisz o mądrość? Nie masz tej mądrości. Po prostu nie masz tej mądrości. Żona jest odpowiednią pomocą dla swojego męża. Odpowiednią. Tak, że zanim mąż zacznie korzystać z Twojej pomocy, będzie jej szukał na zewnątrz. Mówię o mężach, którzy usługują. Często jest, że żona usługuje, mąż nie usługuje. Jeśli masz męża usługującego, tak? To w ogóle i przede wszystkim żona jest pomocą jaką? Odpowiednią, doskonałą. Gdzieś tam nawet kiedyś słyszałam, ktoś powiedział, że oryginał mówi, że to jest taka sama pomoc, tak? Tak doskonała, jak Duch święty w kościele. To jest, to jest fenomen. To jest Boży fenomen. To jest geniusz Boży rozumiecie? Ale z uwagi na to, że nie przemieniamy swoich umysłów, tak? Patrzymy wielokrotnie na siebie przez pryzmat naszego starego życia, tak? Mąż na patrzy przez pryzmat starego życia, żona na męża przez pryzmat starego życia i nie umieją za groma od siebie nic wziąć. Nic. Nic. Nic nie umieją od siebie, od siebie wziąć. Po prostu. Ja mówię, miałam taki długi czas w swoim życiu, gdzie... Z w ogóle nie czają bazy, wiecie o co chodzi, ja nie wiedziałam, jak ja mam, jaką tą pomocą mam. być, Co ja mam w ogóle wiecie robić? Tak, mówię, Boże, nic ode mnie nie przyjmuję, wszystko wie najlepiej. Matko, mówię, mnie się wydaje, że ja wiem wszystko najlepiej, ona ode mnie tego nie przyjmuje. Myślałam, że e, jakby Powie wielokrotnie aż gdybyś postąpił, tak, nie byłoby tego, nie byłoby i tego mówię, kobieto zamilknij, no wyzdą Milcz. Milcz. To są zasady, słuchajcie. To są w ogóle zasady. Krzycząca kobieta w domu jest jak cieknąca rynna, tak? Nie dobrze być taką cieknącą rynną. Ja nie chcę być taką cieknącą rynną, tak? Taka kobieta y, jest po prostu przekleństwem dla swojego męża. Wiecie o co chodzi? My musimy budować naszych mężów. Takim przykładem była żona Warda. World w ogóle bardzo późno zaczął w swoim życiu służbę. Ona była świętą kobietą, kobietą, która służyła Bogu i rozumiała zasady, nie szukała swego, ale bardzo jasno określała swojemu mężowi. Moją duchową głową jest Jezus Chrystus, a nie Ty. I moją duchową głową jest Jezus Chrystus. Duchową głową. Nasi mężowie są naszymi głowami w sferze fizycznej, tak? Czyli jeśli to jest normalne, posłuchajcie, jeśli facet jest w ogóle e, ciapa, nie zarabia na domu tak to, to, to jest to normalne, logiczne itd., tak że taka kobieta czuje się jak niebezpiecznie. I co wtedy robi? Najczęściej bierze autorytet. Nie ma w tym nic złego. Jest taka piosenka, pieją, góry, pieją, nie mają oko nie? Tak, tak zastanawiałam się, czy by zaś to czy nie <śm> <śm> <śm> kiedy kury pieją? W ogóle to tak kury nie pieją. Mm -hmm. Kury co robią? Tak, tak, tak. Wydaczą, ale co? Jeszcze powiedziałeś, że kurz wzburzają. Tak? A, tak, bo wiecie, kury nie latają i kury nie pieją. Kiedy pieją? Kiedy nie ma kokuta? Więc na, w naturalnej, jak gdyby takiej e, koniunkcji, tak? jeśli w domu nie ma, jeśli mężczyzna nie wchodzi w swoje powołanie, to jest to normalne i logiczne, że kobieta staje się liderem. I nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego. Krzyż to wszystko jak gdyby reguluje, tak? Jeśli tak pasuje, to niech tak będzie. Jakie to ma znaczenie, kto lideruje? Jeśli tak wam pasuje, to niech tak będzie. Ja czuję się bezpiecznie. Ja czuję się bezpiecznie, tak? Czuję się bezpiecznie. Bóg mnie też nauczył lansować mojego męża. Ja to jeszcze raz powtarzam. Bardzo długo milczałam i nic nie mówiłam. Lansowałam mojego męża, byłam mu pomocą, tak? robiłam wszystko, żeby on mógł służyć. tak? Generalnie robiłam tak wszystko, żeby Artur nie musiał w domu nic robić. tak? Żeby mógł służyć, żeby mógł pisać kazanie, żeby mógł spędzać czas z Bogiem. Zrobiłam prawo jazdy, żeby go wozić. Nagrywałam go i czułam się, słuchajcie, za tą kamerą super. Super się czułam za tą kamerą. Czemu? Bo jestem zaakceptowana. Bo jestem zaakceptowana. Jesteś odpowiednią pomocą dla swojego męża. Doskonałą. Doskonałą pomocą dla swojego męża. Ale musisz w odpowiedni sposób zacząć do niego po prostu podchodzić. Wiecie, posłuchajcie, więcej uprawiaj seksu ze swoim mężem, niż naciskaj go na modlitwę. Posłuchajcie, powiem wam coś, co może was, nie wiem, czy zachęci, czy... Ja się w ogóle nie modlę z Arturem. Rozumiecie? W ogóle! W ogóle nie modlę się z Arturem. Ja jestem z nim jednym ciałem, a nie jednym duchem. Jestem z nim jednym ciałem. Śpię z nim, uprawiam z nim seks. Cytku mu tu żeby się dobrze czuł. <śmiech> wiecie, o co chodzi? I lepiej jest to zrobić, niż mówić do Niego, chodź razem się pomodlimy. Jakie to ma znaczenie? Jeśli nie śpimy ze sobą, a chcemy się razem modlić, tak? to jest to obłęd jakiś. Obłęd. Obłęd po prostu. Do usta chodź ze mną, bawo. Cycki mi pokaż. Słuchajcie, o tym się nie mówi. A to jest życie. To jest życie. Religia sprowadziła, mnie dość, że kobiety do takiego poziomu, do tych że tak. Będziecie w tylko śpiewać, pić w ciastach, robić serawki, będą się nauczyć w szkółce niedzielnej. Ale my się na to nie godzimy, tak? My się na to nie godzimy. Dlaczego? Bo Pan daje hasło, tak? Jesteśmy w zastępie, w zastępie zwiastunek dobrej nowiny. Jesteś w zastępie zwiastunek dobrej nowiny. Pan takie hasło daje, więc jak Pan takie hasło daje, to żaden kacyk religijny nie może powiedzieć, że Ty nie możesz być zwiastunką dobrej nowiny. Możesz być zwiastunką dobrej nowiny. Amen? Amen. Przeczytam Wam teraz yy, troszkę takich, takich po prostu rzeczy, jakich nie trzeba robić, jakich nie należy robić w małżeństwie. Doceniaj swojego męża. Nawet jeśli nie widzisz, to prorokuj do niego. I teraz zobaczcie, mamy doceniać nas, naszych mężów, jeśli, jeśli Ty w ogóle wiesz, że wiesz więcej duchowych rzeczy niż Twój mąż, jeśli widzisz, że on w ogóle nie czai bazy, tak? Jest na nowo narodzony, ale nie czai bazy, Lansuj go, zawsze lansuj go na wszelucie, lansuj go, pomagaj mu, pomagaj mu w jego decyzjach, nie krytykuj go, nie krytykuj go, nie krzycz na niego, posłuchajcie, krzyk w domu uwalnia demony. Kiedyś nam to pokazał Bóg. Krzyk w domu uwalnia demony. Boją się wtedy dzieci. Dzieci się wtedy boją. Wiecie o co chodzi? Nie krzyżcie na swoich mężów. Nie wolno tego robić. Z tego trzeba pokutować. Tak naprawdę yy, mało się wie, bo mało się w Kościele o tym naucza. O, naucza się o głupotach. Mówi się o takich ogólnych rzeczach, a nie mówi się o rzeczach szczególnych. O szczególnych rzeczach. Kurczę, o co kamały w ogóle. Ale jak żyć? A jak, żeby w tym małżeństwie było dobrze? A jak, żeby w tym małżeństwie było dobrze? Nie gadaj mu tyle. Usiądź mu na kolana, właśnie cycki mu pokaż. Zrób się z Julitą, zrób mu okład z młodych piersi. Posłuchajcie, w tym jest zwycięstwo. Tu jest zwycięstwo. Ale trzeba co? Trzeba się zaprzeć w siebie. Nie szukać swego. Nie chcieć wtedy przyjść, wyładować mu całej, że plejady prawdy, tak? Tylko zupełnie inaczej zadziałać i wiedzieć, że Bóg, który jest w ukryciu, tak widzi Ciebie, Amen, widzi Ciebie, przyjdzie do niego i mu powie o pewnych rzeczach. Powie mu, jeśli ma z nim relację, to powiem mu o tych rzeczach. Powie mu o tych rzeczach. Następną rzeczą jest to, aby nie podważać zdania mężów przy dzieciach. Nie wolno podważać zdania mężów przy dzieciach. Ja miałam taką sytuację z uwagi na to, że Artur siedział długo w więzieniu, więc jeździłam yy, z Wiktorem po tych więzieniach. I Wiktor tak wiecie, emocjonalnie ze mną związany. No i kiedy tata wraca z więzienia i tak dalej, no wiadomo, jak gdyby bierze autorytet i wychowuje syna. I ja często nie zgadzałam się z jakimś tam podejściem. Wydawało mi się, że można inaczej, że można łagodniej, że można po prostu. Wiecie, po prostu inaczej, tak? Mówię, no, wydawało mi się, że można, że można inaczej. I często było tak, że ja przy Wiktorze podważałam zdanie Artura. Mówię, no nie wolno tak, trzeba inaczej, w ogóle trochę miłości, trochę jakoś tak wiecie. I to było bardzo złe. To było bardzo złe. I mój mąż jest duchowym człowiekiem bardzo duchowym człowiekiem. I on kiedyś do mnie powiedział, nie możesz tego robić. Nie możesz tego robić, to jest grzech, nie rób tego, spokutuj z tego przed Bogiem, nie rób tego więcej. Powiem Ci, komu robisz krzydy nie sobie, Wiktorowi robisz krzydy Kochasz Wiktora? Kocham, to nie rób tego nigdy więcej. I kiedy była taka sytuacja, że siedzieliśmy w kuchni przy stole i karcił Artur Wiktora za coś. I Wiktor, wiecie, ma kontakt wzrokowy ze mną, tak? Patrzy go tu w moje oczy i wiecie, mnie jako mamie nie było łatwe. Nie było mi łatwo. I po prostu ja mówię, nie dam rady tu wysiedzieć. Ale przestałam patrzeć na niego. Przestałam patrzeć na Wiktora i wyszłam. Tym samym pokazałam jemu, że ja mam takie same zdanie jak mąż. Takie same zdanie jak tata. Jak tata. Pamiętam, że wtedy Wiktor mówi, tak, jeszcze ty przeciwko mnie. Ja mówię, Synku, my nie jesteśmy przeciwko tobie. My jesteśmy z tobą i dla ciebie. Z tobą i dla ciebie. Nie przeciwko tobie. Wiecie, to są... Zobaczcie, to są bardzo fundamentalne rzeczy, ale jeszcze raz mówię, jeśli chcemy iść daleko i głęboko, jeśli chcemy przebudzenia, jeśli chcemy być szczęśliwi, tak, jeśli chcemy przebudzenia, to najpierw my musimy być szczęśliwi. Przebudzeni, szczęśliwi, tak? Żeby nas, jak gdyby nasze serce też nie oskarżało, że ty masz tak, a idziesz i mówisz ludziom, jak gdyby, że rzeczy się powinny tak mieć. Więc najpierw coś się musi manifestować w naszym życiu, tak? To ma się manifestować w naszym życiu. Więc to są bardzo fundamentalne rzeczy o tym, o czym ja mówię. I posłuchajcie, ja sama się z tym zmagam. Każdego dnia. Każdego dnia. Czemu? Bo póki chodzimy w ciele, oddaleni jesteśmy od Boga. Tak? Póki chodzimy w ciele, oddaleni jesteśmy od Boga. Dusza nasza generalnie nie chce poddawać się duchowi. Nie chce się dusza poddawać duchowi. Dusza nie chce chodzić w ryzach. Dusza chce chodzić tak, jak ona chce. Chce mieć ciągle swoje zdanie. Chce tak naprawdę podejmować decyzje takie, jakie zna. Tak? A zna takie decyzje, jakie dyktował jej diabeł. Wiecie o co chodzi? Czym dłużej byliśmy w tym świecie z diabłem, tym nasza dusza jest bardziej przyzwyczajona do niego. Dlatego trzeba ducha naszego rozwijać, tak? I to zwycięstwo ma się przelewać z duszy na nasze ciało. Także pamiętaj, że niech chybuj <śmiech> swojego męża, nie krzycz na niego. Tak? Nie krzycz na niego i nie podważaj jego decyzji, jakiekolwiek by nie były. Często u nas jest tak, że ja yy, nie zgadzam się z tym, co mówi Artur. To nie jest tak, że ja się z nim zgadzam ze wszystkim, bo tak nie jest. Dlatego, że on nie jest alfa i omega. Ja jestem dla Niego doskonałą pomocą, bo tak mówi Biblia, tak? Natomiast nigdy publicznie tego nie robię. Nigdy publicznie, jak gdyby nie krzyczę na Niego, publicznie nie robię takich rzeczy, nie podważam jego zdania wśród dzieci i tak dalej, Natomiast kiedy minie pewien okres czasu, ja do Niego przychodzę, jestem mądrą kobietą i Ty też jesteś mądrą kobietą, przychodzę do Niego i mówię, posłuchaj, uważam, że to jest błąd. Uważam, że to jest błąd. I najczęściej, posłuchajcie, dopiero wtedy on się ze mną zgadza. Ale kiedy na gorąco jest, tsz, tsz, tsz, tsz. wiecie o co chodzi? Nie zgodzi się z tobą mąż. Nie zgodzi się z tobą mąż. Po prostu. Nie. On jest samcem alfa w domu. Tak to ustanowił Bóg. To mężczyzna jest samcem alfa. Nie podważajmy tego. Posłuchajcie, bo to jest geniusz Boży i my nie możemy z tym walczyć. Nie możemy z tym walczyć. My mamy swoje miejsce, doskonały w Bogu. Po prostu. Jesteś doskonałą pomocą. Doskonałą. Doskonałą. Twój mąż bez ciebie jest niekompletny. Niekompletny. Może jeszcze tego nawet nie wiem. Ale jest niekompletny. Nie bój się tego. Nie bójcie się tego. Ja bardzo się bałam. Ja się bałam. W ogóle bałam się zaufać Arturowi, bałam się. Tak, myślę, że najbardziej bałam się zaufać. Bałam się, że, że znowu zostanę zraniona, że znów podejmie jakieś decyzje głupie hmm. i będzie źle wyglądało moje życie. I się zachodzili. Ale na skutek tego, że słuchałam jak gdyby mądrych ludzi też w moim życiu, tak? Postanowiłam podjąć odpowiednie decyzje, tak? I to są dobre decyzje, one są dobrymi decyzjami. Zobaczcie, stoję przed wami i ja naprawdę mam dobre życie. Słuchajcie, naprawdę, ja mam naprawdę dobre życie. Naprawdę mam dobre życie. Dzisiaj na przykład, no, mieliśmy tam, powiedzmy, w kuchni jakąś tam, wiesz, sytuację. Oczywiście, a tu, wiesz, staje poduszka odciśnięta wiesz, na twarzy. I pierwsze, co, jakąś tam minę ma nietęgą. Ja chcę się go zapytać, co masz taką minę nietęgą? I wiem, że jeśli go zapytam, co masz minę nietęgą, to mi odpowie, dlaczego ma nietęgą minę. Tak, może mało spał i tak dalej. Natomiast zatańczyliśmy. Wiecie, to jest miłość. Miłość nie szuka swego. Tak? Nie szukaj swego. Nie chci, żeby twoje leżało na wierzchu. Zobaczcie, to, to ja mówię, to naprawdę trzeba się zaprzeć siebie. Zaprzeć siebie. Mówię, ja w ogóle po ludzku to bym chciała inaczej. Raz, tak była. W ogóle zupełnie inaczej. Nie. Ach, zupełnie inaczej. Wielokrotnie nie mam ochoty na seks. Tak? Nie mam ochoty na seks. Ale kiedyś taki pastor powiedział sobie tak, słuchaj, ostro, jak nie śpisz ze swoim mężem, trzy dni, u koleżanko, mówi, pornografia, puka, puk, puk, puk, puk, puk, To są duchowe rzeczy. To są naprawdę duchowe rzeczy. Małżeństwo jest odpowiedzialnością. To jest odpowiedzialność. To jest wysięcie swojego życia w ryzy, tak? Nie szukanie swego, tak? Ale szukanie dobrego dla twojego męża, tak? W małżeństwie, w prawdziwym małżeństwie jest prawdziwe bezpieczeństwo dla naszych dzieci. Prawdziwe bezpieczeństwo dla naszych dzieci. I teraz zobaczcie. Jeśli nie zaryzykujemy, jeśli nie poddamy się miłości, jeśli nie zaryzykujemy, nie będziemy wiedzieli, nie będziemy wiedzieli, tak? Jeśli dalej będziesz chciała w swoim małżeństwie szukać swego, tak? Oczywiście możesz. Możesz i będziesz miała, wiesz jak będziesz miała? Po prostu. Będziesz miała niedobrze. Niedobrze będziesz miała. Ale jeśli zaryzykujesz i poddasz się miłości, nie będziesz szukała swego, tak? To będziesz miała dobrze w życiu. Dobrze w życiu. Więc mądra kobieta buduje swój dom. Głupia go po prostu burzy. Głupia po prostu go burzy. Więc zobaczcie, przynoście rzeczy Bogu. Najpierw Jemu, Temu, który jest w ukryciu. Wiedz o tym, że On Cię widzi. On Cię widzi. On wie, że wierz. On wie, że wiesz. Wie, Kiedyś Bóg do mnie powiedział, to w ogóle to chodzi o to, kto czaj bazy, Kto czaj bazę. Na początku naszej drogi mieliśmy tak, że tak pamiętam, Artur na mnie huknął, krzyknął. I wiecie, ja w ogóle tak stoję i tak... I Bóg jeden raz dał mi odczuć coś takiego. W ogóle nie... On tak nie musi, ale nie wie. Rozumiecie, takim, że tak powiem, sercem Chrystusowym na niego spojrzałam, ale w ogóle do niego nie powiedziałam musisz się przeprosić, przepraszam, na zachowałeś się źle wobec mnie. Nie, ja spojrzałam na niego wtedy, jak na takiego zwykłego człowieka. Mnie nawet nie wie, że tak nie musi. I teraz zobaczcie, nie szukałam swego. Tak, po prostu stanęłam tak i w ogóle, nie wiem, o co chodzi. Raz nie mam takie odczucie. Raz nie mam takie odczucie. Nie wiem, o co chodzi, o co chodzi. W ogóle krzyknął nawet nie wiem dlaczego, nie musi, ale tak zrobił. I wiecie co? Nie minęło pół godziny, on przyszedł i płakał przede mną. Przeprosił mnie w ogóle. Zobaczcie, ja go nie storpedowałam, tak? Nie storpedowałam. Bo jeśli on ma relacje z Bogiem, to on wierzy w źle. Wierzę robi źle. Więc nie minęło pół godziny, przyszedł do mnie i przepraszam. Po prostu przepraszam. Kiedy jesteśmy nakierowani na prawdę, tak? To Duch Święty do nas mówi, tak? Kiedy jesteś nakierowany na prawdę, Duch Święty mówi do ciebie. On mówi do Ciebie, mówi do Ciebie, Bóg mówi, On nam daje wskazówki, On nam daje narzędzia, On nam pokazuje, jak robić, czego nie robić. Wiecie o co chodzi? Błądzimy dlatego, że ciągle myślimy po staremu, po staremu, bo boimy się nowego. A jak to będzie? Boże, podejmie znowu decyzję w ogóle, co to będzie? Nie bój się, Bóg kiedyś do mnie powiedział tak. On odpowie za decyzję. Ty. Za posłuszeństwo. Oh. Wiecie o co chodzi? Decyzja nie należy do mnie. Tak, mój mąż jest w domu z tamcem alfa, niech on podejmuje decyzję. Ja każdego dnia chcę mu być pomocą. Tak? Chcę mu być pomocą. Chcę być tą mądrą żoną. Mądrą kobietą. Nie taką wiecie, która jadaczki rozpuści cały dzień swojego męża. To tak nie działa. Tak nie działa. To tak nie działa. To są duchowe zasady. To są duchowe zasady. I ostatnią rzeczą, którą bym chciała poruszyć, to jest to, że wierzę też w to, że są święte narzeczeństwa. Jeśli jesteś w okresie, kiedy szukasz męża, tak, To przede wszystkim on ma być święty. Dwa. Wierzę też w to, że narzeczeństwa mogą być święte. Tak? Dlaczego? Dlatego, że dana nam została wszelka moc. Tak? abyśmy przeciwstawiali się grzechowi przede wszystkim w naszym życiu. Nie w cudzym My najpierw mamy panować nad sobą. Zanim Bóg ci da człowieka, któremu będziesz mówił różne rzeczy, to ty najpierw musisz umieć zarządzać sobą. Ja sobą muszę umieć zarządzić. Bo tak naprawdę, jeśli ja nie zarządzam sobą, tak? Jeśli nie trzymam standardu w moim życiu, to ja nikomu standardu nie przekażę. Nikomu standardu lepiej. Nie będą mnie słuchać. Nie będą mnie słuchać ludzie. Nie będą mnie słuchać ludzie. Święte narzeczeństwo, święte narzeczeństwo, w ogóle jest możliwe, święte narzeczeństwo. Wiecie w co chodzi? Flirt jest grzechem. Jeśli ostatnio była taka sytuacja, taki człowiek do mnie przyszedł i mówi, wiesz, no my tu raczej będziemy mężem i żoną, wiesz, no już tutaj jakieś sukienki razem kupujemy, ja wiem. w ogóle już macie, już macie związek duszy. Już siedzicie w związku duszy. Tak naprawdę święte narzeczeństwo to jest jak gdyby na nowo narodzeni ludzie, tak? On nakierowany na Boga i ona nakierowana na Boga, tak? Ale nie ma wspólnego życia. Nie ma między wami wspólnego życia. Nie ma wspólnych zakupów, nie ma jakiegoś randkowania i tak dalej. Tak robi świat. Świat razem mieszka ze sobą przed ślubem. Sorry, że to wie, tak postępuje świat. Tak postępuje świat. Bóg jest święty. Często się się mówi, Bóg jest miłością. Tak, On jest w stu miłością, ale w stu procentach jest również święty. Sprawiedliwy. Tak? Biblia też o Nim mówi, że jest ogniem trawiącym. W Jego obecności płoną rzeczy. Kiedyś na Ukrainie było przebudzenie i pastorzy mieli takie spotkanie, mieli post. I jak naprawdę przyszła Boża obecność, to fizycznie umierali ludzie. Rozumiecie? Ananiasz i Safira w obecności apostołów umarli. W takiej Bożej obecności chodzili. Mnie to pioruje. Wiecie, co chodzi? Bo wiemy, ile jest kłamstwa, ile jest fałszy, ile jest nieprawdziwych rzeczy, a jednak żyjemy. Tak? Więc zobaczcie ale Bóg jest dobrym Bogiem, bo On się związał, tak? Daj Ci wolną wolę. Dziecko, jedyne, co mogę zrobić, to po prostu mogę granicę ustanowić, tak? Stawiam granice, stawiam znak. Nie przechodź tego. Nie przechodź tej granicy. Tam jest śmierć. Tak, to jest dla Ciebie mąż. To jest Twój mąż. Ale pokaż mu, że ja jestem dla Ciebie ważniejszy. Pokaż swojemu przyszłemu mężowi, że ja jestem dla ciebie ważniejszy. Pokaż mi. Artur mi pokazał. Dlatego też się nawróciłam, wiecie? Ja w to naprawdę głęboko wierzę. Dlatego, że nigdy nie dał mi powodu, tak? Żył pasłudnym życiem w świecie. I kiedy się na nowo narodził, tak? To gdyby on ze mną wszedł w kompromis, ja nie wiem, czy ja bym dała życie Bogu. Wiecie o co chodzi? Nie mam pojęcia. Dlatego, że Artur był tak zmienny, on mi różne rzeczy jak gdyby w życiu obiecywał, tak? a w konsekwencji one wyglądały zupełnie inaczej. Ale kiedy zobaczyłam, że on autentycznie wyszedł, z jego życie się zmieniło, on ma inne serce, on chce ze mną wziąć ślub, a w świecie nie chciał słyszeć, on nie chce ze mną spać, a wiem, że, że chce. On się o wszystko modli. Wiecie o co chodzi? Ja zobaczyłam zupełnie innego człowieka. I nie poszedł ze mną na kompromis. Ja zobaczyłam, że ten w ogóle wie, ale jasna. Poznał, poznał Boga. Prawdziwego Boga. Po prostu. Więc wiecie, kompromis jest grzechem. Kompromis jest grzechem. Więc nie liczmy na to, że jeśli jesteśmy w kompromisie, tak? Jeśli jesteś w kompromisie, to nie licz na to, że ta druga osoba się ogarnie. Ona się nie ogarnie. Ona się nie ogarnie. Odpowiedzialność jest zawsze na tej osobie, która czai bazę. Czai bazę. Odpowiedzialność jest na tej osobie, która czai bazę. Jeszcze raz mówię. W miłości nie szukamy swego. Miłość nie szuka swego. W małżeństwie nie szukamy swego. I nieważne, kto tak naprawdę przed Bogiem wywalczy te rzeczy. Wiecie, o co chodzi? Nieważne! Bo ja wiem, że Bóg wie. Bóg nie widzi. On, ten, który jest w ukryciu, widzi mnie. Tak? Ale ja stawiam męża na piedestał. To jest samiec alfa. On jest samcem alfa. Wypchnij go do przodu. Wypchnij go do przodu. Rozumiesz? Wypchnij go do przodu. Posłuchajcie, żadna porażka nie można nas definiować. Jakąkolwiek porażkę masz w swoim życiu, ona cię nie, nie definiuje. Zawsze jest nowy start. Tak? Zawsze. To, co było wczoraj, nie liczy się. Już to, co, to uwielbienie, które miałyśmy dzisiaj, już jego nie ma. Tak? Ono już zostało złożone przed Bogiem i Jego już nie ma. Następnego dnia będziemy mieli lepsze, większe, głębsze. Bo Bóg mówi, jestem dziś, czyli dziś. Jeśli podejmiesz decyzję, tak? Dziś można podjąć decyzję. To, co było wczoraj, nie liczy się. Z tą porażką, z którą przyszłaś tutaj dzisiaj, jeśli podejmiesz dzisiaj decyzję, że chcesz wyjść z porażki, że chcesz wyjść z kompromisu, że chcesz wyjść z grzechu, że chcesz wyjść ze stagnacji, że chcesz wyjść w ogóle z różnych innych rzeczy, to Bóg jest z tobą. I On ci tego już nigdy nie wspomni, nie przypomni nie będzie do ciebie o tym mówił. Bo to jest dobry Bóg. Dobry Bóg. To dobry Bóg. Posłuchajcie. To dobry Bóg. Ja naprawdę żyję dzięki Jezusowi. My żyjemy dzięki Jezusowi Nieraz jest tak, że ludzie przychodzą i mówią A nie Jezus, kiedyś z się właśnie śmiało i się ludzie sobie przechodzą i nagle tam Czerc, wyjdziemy do Czerc, przyjdziemy do czerka, Tak sobie tutaj, wiesz, zostaniemy, nie? Zasiedlimy tutaj te ławeczki, posiedzimy na tych ławeczkach Każdy może, każdy może Ja chcę głębiej, ja chcę więcej Ja chcę, żeby ode mnie się gdzie uczyli. Tak, ja nie chcę po konferencjach latać. Wiecie, o co chodzi? Jeśli będę widziała usługującego, który jest gdzieś ponad nami, od którego ja mogę coś wziąć, to ja będę leżała u jego stóp. Będę leżała u jego stóp. Naprawdę. W zeszłym roku byliśmy na Ukrainie, tak? Pojecha w tym roku pojechaliśmy na Ukrainę, usługiwał Dżurermą Maldonado. Ja osobiście wiem, że ja bym się postrzewał Starszy brat mi usłużył, wiecie co chodzi, usłużył mi starszy brat. Pomodlił się o mnie, kula ognie nie wpadła, leżałam w ogóle, wiecie, jakby bym pijana w tym świętym. Wiem, że nastąpił przełom w moim życiu. Przełom. Bóg zawsze się przyznaje do tych, takich, wiecie, prostych rzeczy. Pragniesz, jeśli pragniesz, będziesz napojony. Jeśli pragniesz, będziesz napojony. Ale jeśli pragniesz, wiecie, jeśli pragniesz, jeśli nie pragniesz, nie będziesz miał nic. Musisz pragnąć. Pragnę! Za pragnieniem idzie krok. Stawiamy kroki, krok za krokiem. Za pragnieniem idzie krok. Tak? Proszę was, podejmujcie decyzję. Podejmujcie decyzję. podejmujcie konstruktywne decyzje. Wiecie o co chodzi? Bóg nic w naszym życiu nie zrobi. On nie odepnie od nas pewnych rzeczy. Wiecie, można latać, mogą na nas ręce nakładać, mogą prorokować. Nieraz tam ktoś mówi, a wiesz, bo prorokowali nade mną takie i takie rzeczy. Ja mówię, no i co z tego? Co z tego robisz? Prorokowali, że będziesz robił to, że będziesz robił to, przyłożyłeś choć kikut do tego? Kikuta przyłożyłeś do tego? Nic nie przyłożyłeś, tylko ty tyle będziesz robił. Wiesz o co chodzi? Modlitwa łamie jarzmo. Ona nic nie zmienia. Ona łamie jarzmo. Jak gdyby jarzmo jest złamane, jesteś wolny do podjęcia decyzji. Jesteś wolna do podjęcia decyzji. Posłuchajcie. Jesteście wolny do podjęcia decyzji. Porażka cię nie definiuje. Zawsze możesz zacząć wszystko od nowa. Z Bogiem zaczynamy wszystko od nowa. Amen. Amen. Posłuchajcie. To jest tyle z mojej strony. Chciałabym, żeby, żebyśmy miały ze sobą też relacje, żebyśmy miały czas. Chciałabym, żebyśmy poszli wspólnie na obiad. Jeśli chcecie się o coś modlić, ja jestem za tym. Pójdźmy najpierw zjedzmy obiad, ok? A potem przyjdźmy tutaj jeszcze raz. I jeśli ktoś z was chce się o cokolwiek dzisiaj modlić, jeśli chcecie wziąć przełom do swojego życia, jeśli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to ja jestem dla was. Jestem po to, żeby wam służyć. Jestem po to, żeby z Wami rozmawiać, żeby Wam służyć. Ale chciałabym, żebyśmy na koniec zebrały pieniążki. Nie robimy do tego żadnej atmosfery. Normalnie musimy zapłacić za salę, więc po prostu potrzebujemy zebrać pieniądze. OK? E, możesz już nie nagrywać. No.